Czy mnie dobrze słuchać? Cześć, słuchajcie, jestem pierwszy raz na tym meetingu w ogóle. Zupełna jestem tym zaproszeniem właściwie. Bo nie znam was w ogóle, nie? Nie znam was. Wy nie znacie mnie. I tutaj takie coś, zaproszenie. Dla mnie to jest zaszczyt. No zaszczyt i też jakby część służenia mojego we wspólnocie, że, że ja mogę się podzielić kawałkiem swojej historii, y, tym co próbuję robić i y, jak ja próbuję wdrażać program w swoje życie. Dzisiaj już od rana byłam y, bardzo zmęczona i poszłam do pracy zmęczona i jakby resztkami sił pracowałam właściwie przez te parę godzin i jak wróciłam do domu, wiedziałam, że jest meeting wieczorem i mam tą spikerkę dać i, i tak sobie, wiecie co, pomyślałam, kurczę, że może zrezygnuję, może, może powiem, że się źle czuję, albo coś mi wypadło, już chciałam stchurzyć. Yy, chciałam stchurzyć, ale mówię, nie, no tch, yy. Nie mogę się poddawać, nie mogę być tchórzem, więc yy, jak powiedziałam, a to muszę powiedzieć b i, i yy, jakby słow, dane słowo które, które ja, słowo, które ja daję, staram się dotrzymywać. Yy. No ogólnie to tak, ja pochodzę z Gdyni, yy, urodziłam się w Gdyni, yy, teraz jestem yy, na emigracji, mieszkam w Szkocji, w Glasgow od ponad czterech lat i yy, jakby yy, to, że tu przyleciałam też jest jakby częścią mojego, oczywiście mojego yy, trzeźwienia i moi, mojej historii. Yy, Nie no, wiem ja tak w skrócie, żeby opowiedzieć, no to... E, miałam 28 lat, i, mm, i moje życie to po prostu był jeden wielki chaos. E, to, co, to, co się działo w moim życiu, to tak jakby mi się przytrafiało. To, ja, ja nie, jakby e, przytrafiało w takim sensie, że ja e, nie brałam odpowiedzialności za to, co ja robię. E, może to głupio zależnie, ale mi się, dzieci mi się przytrafiły, dwóch synów. Nie byli oni planowani. E, był to efekt wielkiej, e, burzliwej miłości, namiętności. E, a, i, I ogólnie jakby t, e, mój czas pomiędzy liceum, a właśnie tym 28 lat, to był po prostu chaos, e, w w którym były narkotyki, w którym był alkohol. E, były e, burzliwe związki i nieudane. E, I nie wiem, po prostu ja, moje życie to były zgliszcze i, i jak, ja, e, jak ja poczułam, że ja potrzebuję pomocy i że ja, że ja potrzebuję z, um, Yy, po, po, potrzebuję poprosić o tą pomoc, bo nie, nie byłam w stanie jakby sama yy, sama już wytrzymać ze sobą. Yy, I... Ja nie byłam w stanie przestać pić sama. Upijałam się yy, do nieprzytomności już yy, na koniec. Yy, w ogóle moje pić było... Yy, bardzo destrukcyjne. I jakby moje picie było y, związane z, re, z relacjami z kolejnymi facetami, y, którzy też byli alkoholikami i ja z nimi jakby się pod nich podczepiałam, y, interpretując to jako wielka miłość. Y, I z nimi piłam i, i, i, i, i, i to picie moje po prostu się pogłębiało i, i już, ja już byłam w takim momencie, że ja byłam zdesperowana. Ech, ja ja e, się pusta w środku. Nienawidziłam siebie, patrzyłam w lustro i po prostu zapłakana, spuchnięty rej, bo inaczej tego się nie da opisać. powiedzieć? Spuchnięty, czerwony rej. I patrzyłam w te oczy i ja tam po prostu pusto, było pusto, nie? I tylko rozpacz rozpacz i nienawiść do samej siebie. No w takim stanie w takim stanie poprzez jakieś tam działania w końcu mi się na terapię. Zgłosiłam się do poradni. Co oczywiście też nie było jakoś takie bezpośrednie, bo Przecież ja, yy, przecież ja nie uważałam siebie za alkoholiczkę. Ja uważałam siebie za biedną, skrzywdzoną y, osobę, samotną matkę, która nie wychodzi w życiu. Yy, I jakby to nie moja wina jest, że moje życie tak wygląda, tylko na przykład mojego szefa, który mnie zwolnił, bo, mi, yy, bo popełniałam yy, w końcu błędy, pracy miałam dosyć odpowiedzialną, administracyjną pr pracę. Papierkowe sprawy. Yy, ja przychodziłam w, już w końcowym etapie, przychodziłam w wielkich kacach do pracy. Zdarzało mi się yy, kilka razy yy, być na takim wielkim kacu, że nie mogłam tak wytrzymać, że, że piłam w pracy. I wracałam do domu samochodem. Yy. To był, już, to był już na końcu. Już, to był już mój wielki upadek. Yy, zgłosiłam się do psycholog yy, przy MOPSie, do psycholog rodzinnej. Yy, poskarżyłam jej się, użalałam się nad sobą, ale ona z, od razu mnie wyczuła i z, yy, zaczęła pytać o mm, mój stosunek do alkoholu, ile piję alkoholu, jak dużo i tak dalej. Po, krótkim, po krótkiej rozmowie stwierdziła, że ona, nie, że ona nie jest od tego, żeby mi pomóc. Ja muszę iść, ja ma, mam iść do specjalisty od, od uzależnień, do, do poradni przeciwalkoholowej, bo ona niestety nie jest w stanie mi pomóc. Ja byłam już tak zdesperowana, że poszłam do tej przychodni. No i tam poszłam na terapię. Na terapii poznałam uczestników terapii. Jeden z nich zapoznał mnie ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików, gdzie, gdzie właściwie od pierwszego mitingu, ja byłam oczarowana tym, co się. Co, co było na, mit na tym mitingu moim pierwszym. Be było dosyć dużo kobiet na tym mityngu, co było uważam dla mnie bardzo ważne, bo ja słyszałam kilka doświadczeń kobiet, z którymi mogłam się utożsamić. I może dlatego mnie wspólnota tak urzekła. Ja się poczułam jak w domu. Ja się poczułam wśród ludzi, którzy... których ja rozumiem i którzy nie, nie mogą zrozumieć i jest jakaś szansa dla mnie na to, żebym odbudowała swoje życie, żeby zmieniła swoje życie. Potem zrozumiałam, że picie alkoholu to jest... to jest tylko jakby... to jest taki jakby efekt uboczny. Mój problem alkoholizmu tkwi o wiele głębiej. I... Chodząc na meetingi dużo słyszałam o dużo słyszałam o programie 12 kroków. I bardzo, bardzo wsłuchiwałam się w te wypowiedzi osób, które były na programie. I nawet zazdrościłam tym osobom, tego spokoju, który od nich emanował. E, bardzo chciałam tego, co oni mieli. E, poprosiłam o program. E, mm, no i e, sponsor e, zgodziła się osoba e, przeprowadzić mnie przez program. E, w ogóle to z, e, zrobiłam dwa razy program. Raz właśnie zrobiłam program po jakbym po terapii w Gdyni. Drugi raz e, zrobiłam program, e, tutaj już będąc w Kocji. E, I jakby mm, czwarty, czwarty krok, bo to ogólnie jest e, tematem głównym e, z e, mitingu. E, czwarty krok e, technicznie od pierwszego razu, dr, e, pierwszy i drugi raz e, robienie tego kroku technicznie się różnił. E, za pierwszym razem, jak, jak przystępowałam do czwartego kroku, e, sponsor mi powiedziała, żebym e, po prostu wypisa wypisała na, e, na kartę czy w zeszycie, e, odkąd pamiętam sytuację, wydarzenia, osoby, do których ja mam urazę, którzy mi e, w jakiś sposób e, e, zaszkodili. Yy, Przez których ja się czuję skrzywdzona i, yy, i ja to... Z, yy, ciężko mi się było zabrać do tego kroku. Yy, oczywiście pisałam ten czwarty krok wtedy z perspektywy biednej, krzywdzonej Karoliny, która... Yy, jest taka biedna i w ogóle ma takiego pecha i wszyscy są tak nastawieni przeciwko niej. No, dużo nie rozumiałam wtedy. No, ale zrobiłam czwarty krok i potem kolejne, które następowały. Znaczy od pierwszego, czwartego do dwunastego zrobiłam te kroki. I... Potem się zadziało także... No byłam kolejne 5 lat, około 5 lat bardzo zaangażowana we wspólnotę. Chodziłam regularnie na, meetingu, na meetingi. potem poznałam, poznałam partnera, osobę i ta relacja bardzo mnie pochłonęła, także odeszłam od wspólnoty. Przestałam chodzić. I z tym partnerem Postanowiliśmy, że emigrujemy do Szkocji. I A wtedy ja byłam w takim momencie już y, na euforii z nowego związku, ale już jakby ten, ta relacja, już w tej relacji coś zaczęło być nie tak i y, y, były pierwsze jakieś tam y, y, sygnały, że ta relacja nie jest okej, okay, że nie jest zdrowa. Y... Jak wyjeżdżaliśmy do Szkocji, to y, noc wcześniej się bardzo pokłóciliśmy i y, ale jednak postanowiliśmy ze sobą y, razem y, tutaj wyemigrować i jak tutaj już byłam na miejscu y, y, y, to y, jakby stres związany z przeprowadzką, z przystosowaniem się był ogromny. E, też nie miałam narzędzi, nie korzystałam z tych narzędzi programu, e, nie chodziłam na meetingi, e, aż w końcu, e, aż w końcu już już czułam takie napięcie, że szukałam ulgi jakby miałam taką miałam bezsilność wobec alkoholu na tyle, że jak czułam w głębi, w głębi duszy, że jak napiję się to to już tak popłynę, że już nie będzie co zbierać więc natura moja uzależnieniowa że zaczęłam szukać y, ulgi w narkotykach. Y, myślałam, że, że jakby to jest mniejsze zło, że ja zapalę tam trawkę. Y, więc y, tak długo szukałam dojścia, tak długo szukałam w końcu. Y, y, y, w końcu znalazłam i była, wie, był wieczór i noc. Cała noc. I ja i te narkotyki... I potem jeszcze, jeszcze, jeszcze inne narkotyki się pojawiły. E, I ta jedna noc pokazała mi, e, jak ja bardzo mam obsesję na narkotyki i przypomniało mi o tym, że jestem narkomanką tak samo, jak i alkoholiczką, że, że, to, że to uzależnienie e, nie zniknęło. E, bardzo się wystraszałam z samej siebie i swojej reakcji na te narkotyki, więc wiedziałam, że tutaj w Glasgow są meetingi, więc szybko poszłam na meeting, na najbliższy meeting po tej nocy i tak jakby od nowa zaczęła się moja, moja przygoda moje uczestniczenie we wspólnocie i tam poznałam swoją drugą sponsor kurczę trochę ten czas jakoś tak ucieka, widzę a ja nie przechodzę do sedna w ogóle. Yy... Yy... No i zrobiłam od nowa program, postawiłam kolejno kroki yy... przy pomocy nowej sponsor. I tak, a... zanim postawiłam czwarty krok, musiałam postawić pierwsze trzy kroki. To jest, to było jakby bezwzględne jakby Warunek tego, żebym ja solidnie się przyłożyła do czwartego kroku. Dlatego, że bez tego, że ja dlatego, że bez tego, że ja się y, nie poddaję, nie pod... gdybym nie poddała się woli siły wyższej Boga, jakkolwiek pojmuję, ja mówię y, o, o Bogu siła wyższa. Ja nie wizualizuję Boga. Y, jak jakoś odbieram to jako. Coś, co jest poza mną, coś, co jest ponade mną i tak jakby energia, N Nie wyobrażam sobie jakiejś konkretnej postaci yy, Boga. Yy, jakby czu czuję obecność. Yy, czuję obecność yy, czegoś większego ode mnie. Poczuwa yy, nade mną. I w momencie, kiedy ja to poczułam, przystąpiłam do kroku czwartego. Yy, który no był yy, no, po raz drugi przystąpiłam do niego i yy, yy, już tym razem yy sponsor mi przekazała tabelki yy, w ogóle tu w Wielkiej Księdze jest wspaniale to opisane jak w ogóle po kolei czwarty krok yy, yy, yy, przechodzić i przy pomocy sponsora yy, bardzo to yy, Klarownie jest opisane, i yy, no ja zrobiłam te tabelki. Napisałam urazy. Napisałam te urazy i dalej gdzieś czułam się biedna, pokrzywdzona, ale dalej jakby przechodziłam w tabelkach. Yy, jaka jest, yy, jest taka yy, dalsza, yy, dalsza rubryka, która mówi. Jaka jest prawdziwa natura te, tej urazy? I wtedy, jak ja już rozpisałam sobie te wszystkie urazy do ludzi, które pamiętałam, jak zaczęłam się zastanawiać, jaka jest prawdziwa natura tych uraz, to ja dopiero zobaczyłam, że to ja się zamykałam przed ludźmi, że ja jestem egocentryczką, że ja jestem egoistką. Że ja się tylko koncentruję na sobie. Że ja... Yy... Że ja robię wszystko tak, żeby pod siebie, żeby mi było dobrze. Yy... I to jeszcze w taki zaawolowany sposób, że ja tego nie dostrzegałam, że... ja że, że jestem miła, bo chcę coś osiągnąć. Yy... W ogóle też miałam problem z... Yy... Z, lokaliz z lokalizowaniem uraz moja sponsorka w końcu jakby można powiedzieć wycisnęła to ze mnie bo ona, ona mówi no jaki jakie urazy ty masz urazy, uraza, ja co to w ogóle, jakie urazy nie mam żadnych uraz, no nie aż w końcu na którymś z meetingów dopiero zrozumiałam na czym to polega nie? co to jest uraza, że ja po prostu nakręcam się na kogoś kto moim zdaniem, nie wiem, znalazł mi za skórę, yy, nie wiem, coś miłego, niemiłego do mnie powiedział, albo, co, albo nie wiem, nie chciał mi pomóc, albo nie wiem, yy, no nie wiem, cokolwiek. I ja sobie w głowie magluję, że ojeny, jaki to jest zrąbany człowiek, a, a tak naprawdę to chodzi o mnie i, i o to, że to ja jestem e egoistką. Yy, yy, co jeszcze? No lęki... Były też bardzo ważne, żebym rozpisała sobie lęki, jakie mam. Jak rozpisałam te lęki, zobaczyłam, że większość z nich to jest. To jest coś, co jest w mojej głowie, że to jest coś, co jest urojone i w większości w ogóle nie ma rzeczywistnienia. Nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Potem jeszcze w czwarty krok odnośnie seksu związki. To też dostałam dodatkową tabelę osobną, gdzie miałam sobie też relacje seksualne rozpisać i jak, jak to na mnie wpływało. I jak, jeżeli chodzi o to, to jest dla mnie to jest taka, taka bardzo sfera intymna i taka jakby bardziej jako temat tabu i e, ja nie wiem, do tej pory jakoś, jakoś te relacje e, moje relacje z partnerskie nie są jakieś super. E, z tym moim ostatnim partnerem próbowałam e, Próbowałam coś naprawiać, próbowałam jakoś według programu działać, przyglądać się sobie. Ale jakoś to tak nie, nie wychodziło. Rozstaliśmy się niedawno. Po raz kolejny zresztą. Ale na pewno jest tak, że... że, że mam jakiś pro problem i że... I, i, w tym czwartym kroku też, jeżeli miałam trudności, jeżeli gdzieś tam utkwiłam w jakimś punkcie, yy, gdzie bałam się zaglądać dalej i głębiej, yy, wracałam do modlitwy, modliłam się o otwarty umysł, modliłam się o prowadzenie yy, yy, w pisaniu tego kroku i to mi bardzo pomagało, to mi bardzo pomagało i to, oprócz tego mi pomagały rozmowy z osobami, które już przeszły ten czwarty krok ze sponsor. miałam ja zintensyfikowałam z nią rozmowę na, na ten temat. Też mówiłam o swoich trudnościach, o tym, że gdzieś utkwiłam i że ciężko mi dalej ruszyć do przodu. Miałam określony czas na napisanie tego kroku. No i oczywiście na ostatnią chwilę rozpisywałam te rzeczy. No nie wiem, 23 minuty minęły. Yy, ogólnie to tak dosyć chaotycznie, jakbym to opisałam. Yy, faktycznie 20 minut jest... ja się rozgadałam chyba o sobie i yy, yy, yy, yy. pewnie ominęłam rzeczy, które chciałam jeszcze yy, opowiedzieć odnośnie tego kroku. Yy, no ale cóż, trudno. Dziękuję bardzo za służbę i jeszcze raz dziękuję za yy, zaproszenie mnie.